Polskiego Radia Robert Kanteraj. Dzień dobry. Środa, 1 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Synoptycy wciąż ostrzegają przed silnym wiatrem za chwilę w serwisie o szkodach, które wyrządziła wichura do tej pory i usuwaniu zniszczeń. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o powszechnym obowiązku obrony. W sprawach bezpieczeństwa państwa, skuteczności systemu obrony państwa w wypadku zagrożenia jesteśmy zdeterminowani. A na koniec... Właśnie tak brzmiał dziś hejnał z Wieży jednych zachwycił, innych wręcz przeciwnie. Dwie osoby ranne, ponad 2,5 tysiąca interwencji, 400 zerwanych dachów, setki powalonych drzew i wiele uszkodzonych linii energetycznych. To efekt wichur, które od poniedziałku przechodzą nad Polską. Najwięcej szkód wyrządziła trąba powietrzna, która wczoraj zdemolowała wsi Się Henrykowo i Olszewo w gminie Środa Wielkopolska. Teraz strażacy służby komunalnej i ochotnicy mają ręce pełne roboty. Jaka to robota o tym Radosław Pieczyński z Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej? Prace rozbiórkowe, można powiedzieć, w tych budynkach, które wymagają tego. Zabezpieczanie dachów na tych budynkach, które. Nadają się do dalszej eksploatacji, nie będą rozbierane. Staramy się też te elementy ruchome, takie, które słabo się trzymają na tych budynkach, też usunąć, żeby przy jakimś kolejnym silnym podmuchu wiatru nie oderwały się i nie zagrażały jakimś osobom. Rolnik Roman Borowczyk z Olszewa stracił pół dachu własnego domu. Po jego doraźnym zabezpieczeniu plandeką rodzina może mieszkać, ale problem jest ogromny, bo wichura uszkodziła mu. Wszystkie budynki praktycznie, nie? Dostał pan pomoc od sąsiadów znajomych? Bardzo dużo pomocy, że aż łza się wokół kręci, ale teraz kurczę jest bardzo ciężko. Kilkoma rodzinami zajmie się pomoc społeczna, zapowiada jej szefowa w Środzie Danuta Wieczorek. Zarówno w sferze materialnej, bo tutaj kwestie ubezpieczenia no nie pokryją w pełni szkód. Na to i teraz trzeba tego wsparcia udzielić, również wsparcia psychologicznego. Przypomnę, w gminie Środa fizycznie nie ucierpieli ludzie ani zwierzęta. Relacjonował Rafał Regulski z Radia Merkury, a już za chwilę w naszej audycji więcej o zniszczeniach, ale i o pomocy rządu dla poszkodowanych. Jest podpis prezydenta pod ustawą o kierowaniu obroną kraju w czasie konfliktu zbrojnego. Znowelizowane przepisy dokładnie opisują między innymi termin czasu wojny. W ustawie zawarto też wytyczne dla naczelnego dowódcy, który będzie powo powoływany w razie kryzysu. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent nowelizację ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej podpisał w niecodziennej oprawie, w Belwederze, w blasku fleszy i otoczeniu telewizyjnych kamer. Składanie podpisu obserwowali też w Mons, w BBN oraz dowódcy rodzajów sił zbrojnych. Wspólnie manifestujemy, że w sprawach bezpieczeństwa państwa, skuteczności systemu obrony państwa w wypadku zagrożenia jesteśmy zdeterminowani. Mówił Brońcaw Komorowski, znowelizowana ustawa precyzuje pojęcie czasu wojny jasno określa też zadania dla naczelnego dowódcy, który w razie wojny będzie kierował obroną kraju. A kto takim dowódcą powinien być, wyjaśnia to szef BBN Stanisław Koziej. To musi być człowiek, który jest najbardziej kompetentny w siłach zbrojnych, w prowadzeniu operacji, ponieważ on będzie bronił Rzeczpospolitej przy pomocy przydzielonych mu sił zbrojnych. Naczelnego dowódcę będzie powoływać na wniosek premiera prezydent. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wyjaśnianie tej tragedii i zrozumienie tego, co się stało, zabierze bardzo dużo czasu, mówi szef Lufthansa, który odwiedził dziś miejsce katastrofy samolotu Germanwings we francuskich Alpach. Karsten Spor podziękował ratownikom za ich pracę i obiecał pomoc rodzinom 150 ofiar katastrofy Airbusa. Chciałbym też dać słowo tym, którzy stracili w katastrofie swoich bliskich, że będziemy im pomagać nie tylko w tym tygodniu, lecz tak długo. Jak długo ta pomoc będzie potrzebna, to także moja obietnica. Bardzo, bardzo nam przykro, że taki straszny wypadek mógł wydarzyć się w Lufthansa, w której przywiązujemy tak dużą wagę do bezpieczeństwa. Szef niemieckich linii lotniczych nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, czy pracodawcy wiedzieli o stanie zdrowia drugiego pilota, który najprawdopodobniej celowo doprowadził do katastrofy. Wczoraj Lufthansa przyznała, że w 2009 roku została poinformowana o ciężkim epizodzie depresyjnym, który przeszedł Andreas Lubitz. W ubiegłym tygodniu w jego mieszkaniu znaleziono między innymi, podarte zwolnienie lekarskie wskazujące, że w dniu, gdy doszło do katastrofy, mężczyzna nie powinien był lecieć na wieży mariackiej zmiana tradycji w południe hejnał nie został odegrany na trąbce lecz na harmonijce ustnej w rolę hejnalisty wcielił się znany bluesman znany także z trójkowej anteny Sławek Wierzcholski wystąpił w stroju laikonika a wszystko z okazji prima aprilis co na to turyści hejnał na harmonijce bardzo fajny pomysł zupełnie inaczej niż, niż na trąbce fajnie Dobrze, byłam zaskoczona w ogóle, że słychać. Trępać mnie bardziej przekonuje, może przyzwyczajenie, nie, wiem. Trąbka bez wątpienia lepiej, przynajmniej dla mnie, jeśli chodzi. Trąbka jest trąbka. Trąbka to jest trąbka. Ja bym został przy trąbce, nie wiem czemu, ale może taka tradycja została. Przyzwyczajonych do tradycyjnego brzmienia hejnału zapewniamy, że kolejne były już odgrywane na trąbce. To był serwis trójki. Wieczorem i w nocy w całym kraju chmury i opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wiatr słabszy, ale wciąż jeszcze w porywach do 60 km na godzinę, w górach do 100. Temperatura w nocy od minus 3 stopni na Podhalu, do zera w centrum i do plus 2 wokół Zatoki Gdańskiej. Jutro więcej rozpogodzeń, ale nadal miejscami deszcz, deszcz ze śniegiem lub śnieg. Wiatr w górach może osiągać 80 km na godzinę. Temperatura od 4 do 6 stopni, a kolejne dni przyniosą tylko niewielką poprawę pogody. Wiatr straci swój impet, jednak wielka Noc będzie chłodna i deszczowa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiosenny szok cenowy w sklepach euro Samsung Smart TV 40 tali 100 Hz za 1599 Pralka Amika Stream 6 kg. Klasa A+, za 799 Laptop Lenovo Intel Core i3 Grafika 1 giga za 1699 I ekstra raty 50 razy 0% W sklepach euro i na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 a do tego nawet 50 lat 0% Żegnamy reklamy Trójka Program trzeci Polskiego Radia 8 minut po 16 Zapraszamy do trójki Wiało i wieje, choć już nie tak mocno wiatr miał niszczycielską siłę Kwestia może 30 sekund. Nie zdążyłam się obrócić z jednej strony na drugą i już stodoły nie było. Silny wiatr zerwał dachy na prawie 400 budynkach. Pani premier zwróciła uwagę w trybie praktycznie natychmiastowym przekazywać pieniądze do wszystkich tych osób, które pomocy będą oczekiwały. Jakie są straty i co przed nami o tym za chwilę? Dziś w Trójce startuje nowy cykl. Wiele osób na to czekało. Nie biegam, bo nie lubię. Za pół godziny pierwszy odcinek cyklu Nie biegam, bo nie lubię. Trzeba kumulować tą energię właśnie w głowie, nie dopuszczać do utraty energii jakimiśkolwiek innymi kalałami. Dlatego wybieramy sport, w którym się raczej stoi. Panowie Łoniewski i Januszewski nie będą zadowoleni, ale zaczynamy. Nie biegam, bo nie lubię za pół godziny. W trzech stronach świata Ernest Zozuń porozmawia dziś o sytuacji w Nigerii po wyborach prezydenckich, a po 17.00 opowiemy o teście szóstoklasistów.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 Bardzo wielu odkryć tego rodzaju dokonują amatorzy. Oczywiście to nie są amatorzy, którzy akurat przypadkiem wyszli na pole i coś zobaczyli przez lornetkę. Tylko to są tacy, którzy rzeczywiście skupiają się na poszukiwaniu komet, bo to jest ciężka praca. Każdy może. wystarczy bardzo mocno chcieć i można oglądać kosmos przez teleskop w Chile. I o tym po 17. .00. Reportaż dzisiejszy będzie urodzinowy. Myśliwiecka 3 przez 5 przez 7. Jeśli chodzi o wejście do radia na Myśliwieckiej, to ja pamiętam strażników przede wszystkim, surowo obrony w mundurze i ja pamiętam czasy, kiedy oni jeszcze mieli karabiny. Pewnego dnia okazało się, że strażnicy nie mają tych karabinów, albowiem poprzedniego dnia popili się na dole w naszym lokaliku radiowym i zaczęli tej broni używać. No to był koniec strzelania w polskim radiu. Myśliwiecka 3 przez 5 przez 7, reportaż o 18.15. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Cantalite. Rozpoczynamy audycję środową, popołudniową, 10 minut po 16. Na początek piosenka dnia Warpaint. Pogodę mamy dziś idealną do tego, by rozpocząć nowy cykl w trójce. Nie biegam, bo nie lubię. Pierwszy odcinek za niecałe pół godziny, a teraz o sprawach poważniejszych. Zapraszamy do trójki. Pilną telekonferencję z wojewodami z regionów dotkniętych wczorajszymi wichurami zarządziła dziś premier Ewa Kopacz. Wraz z szefową MSW i komendantem głównym Straży Pożarnej wszyscy przyjrzeli się skutkom destrukcyjnego żywiołu. Cały czas szacowane są straty, a poszkodowani mają dostać pomoc. Niestety to nie koniec kłopotów z pogodą. O szczegółach Łukasz Walewski. Od poniedziałku prawie 2,5 tysiąca razy 12 tysięcy strażaków wyjeżdżało na akcje związane z wichurami w całej Polsce. Najgorzej było w województwach dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim, wyjaśniał Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej. Silny wiatr Uszkodził lub zerwał dachy na prawie 400 budynkach, w tym na ponad 150 budynkach mieszkalnych. Gro interwencji to przede wszystkim usuwanie setek powalonych drzew, które tarasowały wiele dróg krajowych, wojewódzkich czy też powiatowych. Wiatr uszkodził też wiele linii energetycznych. Prądu nie miało przynajmniej 65 tysięcy osób. W Wielkopolskiem były również problemy na kolei z powodu połamanych drzew zalegających na torach. Wolszewie, w tym samym województwie, jak relacjonowała jedna z mieszkanek, Trąba powietrzna po prostu zdewastowała jej gospodarstwo. Kwestia może 30 sekund. Ja nie zdążyłam się obrócić z jednej strony na drugą i już stodoły nie było. Za chwilę obory z drugiej strony, z prawej strony też nie było. Składała się jak, jak takie domino. Równie duże były zniszczenia w miejscowości Henrykowo. Z kolei w miejscowości Sokołowsko w województwie dolnośląskim na samochód, którym podróżowały dwie osoby, przewróciło się drzewo. Pasażerowie zostali ranni. W Chorzowie zawaliło się rusztowanie na Stadionie Śląskim. Remontowany jest tam dach. Prawdopodobnie uderzył w nie piorun. Rusztowanie spadło na dach hotelu znajdującego się przy stadionie. Na szczęście uszkodzenia były niewielkie. Teraz trwa szacowanie strat i usuwanie skutków wichur. Może to potrwać nawet kilka dni. Premier Ewa Kopacz na pilnym posiedzeniu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podczas wideokonferencji z wojewodami nakazała ekspresowe wypłaty zasiłków pomocowych, informuje rzeczniczka rządu Małgorzata Dawa błońska W tej chwili pani premier dała bardzo mocną rekomendację, że ta pomoc do 6 tysięcy złotych ma być wydawana niezwłocznie, że urzędnicy mają pracować non-stop, tym bardziej, że zbliża się okres świąteczny i tutaj nie może być taryfy i wszyscy muszą pracować na pełnych obrotach, żeby ludzie... Pomoc otrzymali bardzo szybko. Jednak wielu strat udało się uniknąć, jak podkreślali wojewodowie, dzięki tak zwanemu systemowi RSO, który wprowadzono od 1 stycznia tego roku. To jest regionalny system ostrzedawczy. To znaczy, że jeżeli wiemy, że w danym województwie, w danym regionie dzieje się coś niebezpiecznego, wtedy wojewoda czy służby miejskie przez pasek w lokalnej telewizji, czasami przez wysyłanie SMS-ów, mogą ostrzegać mieszkańców o tym, co będzie działo się w ich rejonie. Ale to nie koniec problemów. Dziś ma również być niebezpiecznie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje pomarańczowy alarm czyli ostrzeżenie drugiego stopnia w trzystopniowej skali w pięciu województwach: Wielkopolskim, Lubuskim, Dolnośląskim, Łódzkim i Kujawsko-Pomorskim. Tam będzie bardzo silnie wiać. Także Michał Furmanek, szef IMGW w Zakopanem, ostrzega turystów przed wiatrem. Na Kasprowym Wierchu nawet do 140 km na godzinę. W zakopanym porywy mogą osiągać do 85 km na godzinę. A co robić, gdy wiemy, że ma nadciągnąć wiatr o destrukcyjnej mocy? Jak zaleca MSW, najlepiej usunąć z parapetów, balkonów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stanowić zagrożenie. Należy pozamykać okna i drzwi. Jeśli istnieje potrzeba, dodatkowo je zabezpieczyć. Na wypadek awarii najlepiej przygotować latarki. Zająć się zwierzętami, nie zatrzymać. Wyszymywać się ani nie parkować aut w pobliżu drzew, reklam, szyldów i słupów. I podczas wichury najlepiej nie wychodzić z domu. Według Instytutu Meteo jutro należy spodziewać się dużego zachmurzenia i deszczu, czasem padać będzie deszcz ze śniegiem, ale co najważniejsze, wiatr będzie już słabszy. Wyjątkiem są góry, tam wciąż jeszcze bardzo silne porywy. No i mniej więcej taka pogoda jak jutro utrzyma się do niedzieli. Palce do krwi a oni szli, szli, szli, szli Czy to czasem nie ci, którzy kiedyś już szli Sztandory nie śli krwi w krzwi Ośrodnoczona, partia radykalna Nie oddam kraju komunistom na żer Moja sytuacja jest tak fatalna że znów muszę połać Ceny mani tylko takie dowoli Z domą czerwony sztandar nieś I sztandar niosłem Dziś już z tego wyrosłem I nagle patrzę, idzie grzeź Matkę boską niesie I sznurem za Ci co nie wiedzą gdzie Krym leczy Cała masa ich Zaciętych i złych Starców stęsknionych za osnierzy Poza zjednoczona partia radykana Nie oddam kraju komunistom na rzecz Moja sytuacja jest taka Spatala, że znów muszę wołać. PZPR! PZPR maszeruje baba, choć kondycja słaba, boła pomocy nie się ją tłum. Chłopina w dłonia sztandar trzyma. Woła, że Polska jest właśnie tu Kiedyś mu kazali gdzieś do swojej Kiedyś kręgosłupa, dziś brak mu już jaj. Dzień święta do gardeł i całą pogardę Pokazać światu, jak toczy ten kraj Polska Zjednoczona, partia radykalna Nie oddam kraju komunistom na żer. Moja sytuacja jest tak fatalna Że znowu muszę połać Z przodu peczy do narodu, robi politykę, tak ma plan A oni dalej szli, mieli połowę krwi, tak sama znowu wyrasta pan A ty idziesz w a ty liczysz panie, zastępy na po martwych Dusz. Jeszcze jeden krok i wejdziemy w mrok, za panem Hama, a za hamem tchórz Polko Zjednoczona, partia radykalna, nie oddam kraju komunistom na żel Sytuacja jest tak fatalna, że znów muszę wołać PZR. Południowa audycja zapraszamy do trójki, 21 minut po 16. I dziś taki dzień, że dzieją się różne rzeczy. Zapraszamy do trójki. Już za chwilę dowiemy się, jakie miasto otrzymało trójkowe znak jakości. W studiu jest Magda Jatan, dyrektor trójki. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Bardzo ważny telefon przed nami. No właśnie. Halo, halo. Dzień dobry, sekretarz prezydenta Wrocławia, czy mogę pomóc? Dzień dobry pani, czy mogę rozmawiać z panem prezydentem Rafałem Dudkiewiczem? Tak, oczywiście, już łączę. Dzień dobry. Dzień dobry panu. No i w końcu się wydało, panie prezydencie, czy miał pan okazję słuchać dzisiaj trójki? Prze -prze -prze Przepraszam jeszcze, I -i jeszcze nie całkiem, nie wszystkiego, ale... Dzisiaj, dzisiaj wcześniej o świcie słuchałem. No. Wstałem. I czegoś się pan spodziewa? To już mi proszę, proszę powiedzieć, bo teraz jestem wystraszony. Czy coś złego zrobiłem? Nie, nie, nie. No chciałam powiedzieć, że to się trochę wiąże z naszymi urodzinami, bo trójka obchodzi dzisiaj 53 urodziny. Już wstałem, tak, i... Wszystkiego najlepszego. 100 lat, 100 lat i tak dalej. Ale ja się tym nie zrewanżuję, chociaż nie powinnam, może, tej piosenki, ale w każdym razie a, chciałam a, powiedzieć, że. A, a proszę mi powiedzieć, bo w jakim trybie my rozmawiamy? Bo, y... Jesteśmy na antenie na żywo, chciałam powiedzieć. O mój Boże, to przepraszam bardzo. <laughs> ale bardzo dobrze. Ojej, przepraszam bardzo. To wszystkich bardzo pozdrawiam i przepraszam, co, że... A ja chciałam powiedzieć, że ogromnie się cieszę i to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, że program trzeci po raz pierwszy w historii przyznaje trójkowy znak jakości miastu, a po drugie, że tym miastem jest Wrocław. I może Pana zaskoczę informacją, wybór właśnie Wrocławia nie budził żadnych wątpliwości, bo tak. dziesięcioosobowa kapituła znaku jakości składająca się z, no, mogę powiedzieć, najwybitniejszych dziennikarzy trójki, wybierała spośród nominowanych miast, a były to Gdynia, Katowice, Kraków, Wrocław i Sopot. Na 10 osób, jak pan myśli, ile głosowało na Wrocław? Ale to robicie, na jeszcze... Nie. 9 osób głosowało na Wrocław. To widać, że to nie jest podrabiane, bo jakby było 10 na 10, to byłoby podejrzane. Na 10 osób 9 głosowało na Wrocław. I Ojejku. to, co ważne, bo zanim Ojejku. zacznę gratulować, to ważne jest też uzasadnienie. Tak. I teraz to Powiem, trójkowy tak. znak jakości został przyznany Wrocławiowi za duszę, charakter, urodę i inteligencję. To wszystko. Co pan na to? No, bardzo, bardzo dziękuję. Jestem strasznie przejęty. Przepraszam, nawet... nawet Ale cieszy się pan, cieszy się Bardzo pan. dziękuję. Cieszę się po prostu nieprawdopodobnie. Dobrze, że nie jesteśmy na widzi, bo pe pe pe pe pewnie byście zobaczyli, że mi się oczy zaszkliły. Bardzo dziękuję. To Wrocław jest, jak państwo wiedzą, moim ukochanym, najukochańszym miastem. Bardzo dziękuję. Teraz również i naszym ukochanym. Kiedy możemy, panie prezydencie, przyjechać do Wrocławia, żeby osobiście wręczyć ten tytuł? Zapraszam w każdej, w każdej chwili, kiedy tylko państwo zechcą. Zawsze będziecie mile widziani. I ja też wiem, że trójka jest, jest z kolei ukochanym, ukochaną rozgłością Wrocławian, że, że, że państwo są bardzo, bardzo silnie słuchani we Wrocławiu moja żona nie nastawia nigdy żadnej innej rozgłośni poza, y, po, poza trójką I, i, i ja też jestem państwowym liczbicielem, zapraszam kiedy państwo tylko zechcą to bardzo o, może, się cieszę. Może, może już po świętach, ale jeśli chcecie to możecie jutro, proszę bardzo I, a co pan powie na przykład y, 17 kwietnia, to jest piątek przyjechalibyśmy bardzo, y, z naszymi dziennikarzami będę... z Markiem Niedźwieckim zaprosilibyśmy i pana i mieszkańców Wrocławia na listę przebojów, co pan na to? Proszę przekazać wyrazy sympatii Markowi Niedźwiedzkiemu. Bardzo serdecznie zapraszam. 17, 17 kwietnia jestem, jestem, jestem, jestem, jestem na miejscu. Przywitamy Państwa bardzo serdecznie. Jeśli państwo, jeśli mogę się jakoś odzajemnić, to mo, mo, może zaproponuję, że będzie czekał na, na, na trójkę dedykowany Państwu krasna, bo my jesteśmy miastem krasno, krasnoludków. Ojej, taki piękny krasnalek trójkowy. Tak jest. Tak zrobimy trójkowego krasnala. Bardzo... I się, się bardzo cieszę. Strasznie dziękuję. ja się też to, się cieszę, cieszę bo to, całe to, życie marzyłam, żeby mieć takiego krasnala. Wprawdzie to nie mój, ale trójkowy. Bardzo, trójkowy, bardzo. trójkowy, trójkowy krasnal. Bardzo się cieszę i bardzo panu dziękuję za rozmowę. 17. jesteśmy we Wrocławiu, jeszcze będziemy dzwonić, żeby dokładnie umówić godzinę, miejsce spotkania. Na pewno to będzie 17 kwietnia. Ogromnie dziękuję, wszystkiego dobrego dla, dla wszystkich. Raz jeszcze sto lat. Przepraszam, że jestem taki taki zagubiony, ale na, jest mi strasznie miło. Nie, nieprawdopodobnie jest mi miło. Bardzo dziękuję. A czy wieje we Wrocławiu? Wieje, ale w tej chwili, w tej chwili wyszło słońce, więc to jest podwójnie dobry. O, no to to podwójnie dobry znak. Świetnie, w takim razie do zobaczenia, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję, dziękuję. bardzo. Dziękuję. bardzo to do widzenia. Dziękuję. dziękuję. Dziękuję. 17 kwietnia jedziemy w takim razie do Wrocławia. Kiedy mówiłeś, że kiedy możemy się wybrać, sprawdziłem najbliższy pociąg. 16.20, ale to już byśmy nie zdążyli. 3.40 do Wrocławia. Tak. No to w Warszawie Zachodniej musielibyśmy wsiadać teraz. To chyba nie zdążymy widać. czterdzieści? nie? 3.40, ale, ale już do już od 17 no, zdążymy. A redaktor Man się szykuje do tego, by tam prowadzić pendolino. Ale w piątki on. W piątki, on tylko. w piątki o poranku, tak. Magda Jeten, dziękuję bardzo. Dziękuję. Popołudniowa audycja zapraszamy do trójki, zapraszamy do Wrocławia. Spotykamy się tam 17 kwietnia. Nie tym macie cyklu, który ma się dzisiaj pojawić, mianowicie nie biegam, bo nie lubię. Otóż dla tych, którzy nie lubią biegać, bo nie lubią, proponuję zacząć grać w kulki. Popularna gra boule, zwana francuskiego petang, jest grą, która nie zmusza do biegania, co najwyżej zmusza do częstego schylania się po tę kulę i no, kilku kilometrów spacerów podczas turniejów, które się odbywają. Także jest to doskonała alternatywa dla tych, którzy nie lubią biegać, a chcą się ruszać. No a poza tym od schylania to już niedaleko do siedzenia. tak więc tym Ale bardziej... ja nie wiem, czy to na kręgosłup nie będzie szkodziło Schylanie? za bardzo. Tak. Dlatego warto przejść w siedzenie od razu, a, no żeby tak. się zbyt długo nie pochylać. Pierwszy odcinek cyklu Biegam, bo Lubię już za kilka minut. Tymczasem minęła 16.30 w trójce skrót wiadomości. Benjamin Filip. Proces Roberta N. pseudonim Frog będzie toczył się w Warszawie, postanowił Sąd Okręgowy w Kielcach, uzasadniając te decyzję niższymi kosztami procesu. Chodzi o to, że prokuratura chce powołać 27 świadków, z których 21 mieszka bliżej sądu warszawskiego niż kieleckiego. Prokuratura postawiła Robertowi N2 zarzuty prowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Dotyczą rajdu na trasie pod Kielcami i po ulicach Warszawy, kiedy to mężczyzna jechał między innymi 240 km metrów na godzinę, chwilami pod prąd, zmuszał innych kierowców do gwałtownego zjeżdżania i nie reagował na sygnały policji, która chca, chciała go zatrzymać. Frogowi grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Sprawdzian dla szóstoklasistów odbył się we wszystkich szkołach. Zapewnia w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w kilku placówkach. Z powodu wichur nie było prądu, ale dyrektorzy poradzili sobie z tym problemem, mówi Marcin Smolik. W małych szkołach wykorzystali odtwarzacze na baterie, a w tych większych szkołach, gdzie było zagrożenie, że tą drugą ta druga część będzie powtórzyć w czerwcu prąd przywrócono także z lekkim opóźnieniem, ale sprawdzian się odbył. Także na tę chwilę mam informację z Komisji Okręgowych, że we wszystkich szkołach sprawdzian się odbył. Prawie 350 tysięcy uczniów klas szóstych pisało dziś sprawdzian z języka polskiego i matematyki oraz języka obcego. Palestyńczycy będą walczyć z Izraelem przed międzynarodowymi trybunałami. Autonomia palestyńska stała się dziś członkiem Trybunału Karnego w Hadze. Władze w Ramalla zapowiadają pozwy przeciwko Izraelowi. Xavier Abuejt z władz autonomii palestyńskiej informuje, że są już dokumenty, by wystąpić na drogę prawną przeciwko Izraelowi. Przygotowaliśmy się do pozwów w sprawie wojen w Gazie, zwłaszcza tej ubiegłorocznej oraz w sprawie izraelskich osiedli na zachodnim brzegu i we wschodniej Jerozolimie. Palestyńczycy deklarują, że na razie chcą poczekać na wyniki pracy prokuratora w Hadze, który od stycznia bada, czy w ubiegłym roku w czasie wojny w Gazie Izrael nie popełnił zbrodni wojennych.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 Straci swój impet, jednak Wielkanoc będzie chłodna i deszczowa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy chciałby mieć brak limitów do wszystkich sieci i pół giga internetu za 1299 29 29,99 miesięcznie w umowie na pół roku. I każdy może to mieć, bo właśnie taką ofertę znajdzie w T-Mobile. Dostępną tylko na www.tmobile.pl Kruche, pękające naczynka...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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą pan dzwonił, który propagował granie w bóle. Tylko trzeba się schylać. To ten pan może ma marny zestaw, bo obecnie tam, jak się kupuje takie bóle, to jest też sznurek z magnesem i wcale się nie trzeba schylać. A ja z okazji urodzin w takim razie słucham Konstancina. W takim razie wam życzę stu lat. Bardzo was lubię. Słucha. Znaczy od osięciątego Roku, w takim razie bardzo by... Ja Was bardzo lubię słuchać. Czadę z moją mamą. Skąd na Andrzej? Dziękuję Panie Andrzeju za telefon bardzo. 22 i 7 trójek albo ZB3 małpa polskie radio.kapel albo sms 71-335. A w takim razie u nas Stanisław Sojka i Roger Berg Big Band.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 Trzeba, jak wiadomo, żyć aktywnie i realizować swoje pasje i dlatego dziś w Trójce rozpoczynamy, proszę Państwa, nowy cykl w końcu. Nie biegam, bo nie lubię. No i teraz zapewne wielu osobom zjeżdża się włos na głowie. E, szczególnie tym, którzy dbali o zdrowy styl życia. Najbardziej, najbardziej tym, którzy biegali, którzy słuchają czwartkowej audycji e, panów Łoniewskiego i Januszewskiego. Ale proszę państwa, no, spójrzmy prawdzie w oczy. Bieganie szkodzi, o czym opowie Tomasz Gorazdowski. Przez lata zachęcaliśmy państwa do biegania, tymczasem Okazuje się, że to jak z silnikami diesla, do których przekonywano kierowców. Miały być lepsze, tańsze i zdrowsze dla ludzi niż silniki benzynowe, a okazały się znacznie bardziej szkodliwe. Uznany magazyn medyczny Lancet publikuje nowe wyniki badań, z których wynika, że szkody spowodowane bieganiem są większe niż korzyści z niego wynikające. Koniec sportu? Nie. Ci, którzy chcą uprawiać sport, nadal mogą być najlepsi. Najlepsi na świecie i to bez biegania. Ba, już teraz jako bardzo zdrowe można wskazać dyscypliny, w których jakiś czas temu mądrzejsi od nas doszli do wniosku, że bieganie nie jest wskazane. Na przykład coraz bardziej ostatnio popularna wspinaczka. Mówi instruktor tego sportu Zbigniew Krośkiewicz. Bieganie wbrew temu, co się do tej pory uważało, przede wszystkim nie powoduje w żaden sposób chudnięcia. Poza tym u biegających wspinaczy może spowodować utratę mięśni oraz liczne kontuzje typu skręcenie kostek skręcenie kolan. Najbardziej potrzebną wspinacza jest siła mięśnia, zwłaszcza siła bicepsa. Podczas biegania to absolutnie się nie rozwija, wręcz odwrotnie to ulega degradacji Poza tym po przebiegnięciu już nawet 5 kilometrów dla biegaczy to jest niewielka zupełnie dawka zauważamy ogromny spadek energii w organizmie. Wspinacz, który przed wspinaniem przebiegnie 5 kilometrów w zasadzie powinien się pożyć spać a, a, a nie zaczyna się wspinać z biegania nie ma pożytku, twierdzili od dawna sztangiści. I nie biegają, a są silni jak tury. Kulturyści nie biegali w obawie o stratę masy. Niedawno zaczęli, ale teraz po opublikowaniu nowych badań zapewne znowu przestaną. O szkodliwości biegania... Przekonani byli szachiści. Oni już dawno wiedzieli o tych prawdach, o których teraz napisał Lancet. Mówi sekretarz generalny Polskiego Związku Szachowego Piotr Murdzia. Żaden szanujący się zawodowo grający szachista w życiu nie pozwoliłby sobie na uprawianie sportu, a tym bardziej tak wymagającego jak bieganie. Przed partią absolutnie nie należy nadwyrężać mięśni. Trzeba się koncentrować. Mistrz świata, Michał Botwinik, nawet stwierdził, że przed partią jakąś taką ważną należy się położyć wygodnie w łóżku. Nie Ruszać nawet do ruchu y, palca-nogi, żeby nie tracić y, cennej energii, która będzie niezbędna do pokonania przeciwnika. Jedynie lekkie spacery i to naprawdę krótkie, żeby naprawdę nie, nie, nie przemęczyć się. Cenne jest głowa, a co by było, gdyby doszło do jakiegoś urazu głowy? No, na to sobie zawodowy szachista pozwolić nie może. Można wyciągnąć zatem wniosek, że im mniej się ruszamy, tym więcej energii w sobie mamy. I jest to tak logiczne, że aż dziw bierze, że o tym się wcześniej nie mówiło. Zdecydowanie tak. No, no Trzeba kumulować tę tą, tą energię właśnie w głowie, nie dopuszczać do, do, do utraty energii jakimiśkolwiek innymi kanałami. Przygotowujemy się do partii szachowej poprzez właśnie brak brak ruchu. Ktoś chce być piłkarzem? Proszę bardzo. Ale bramkarzem. Oni przecież jak ognią unikają biegania i biegają tylko tyle, ile muszą. Nie biegają siatkarze, bo bieganie osłabia skoczność. No a nasi są mistrzami świata, przypomnę. Ba, są dyscypliny, w których bieganie postrzegane jest jako faux pas. Michał Ebert... Komentator snukera. Snuker jest sportem dżentelmenów, ubieramy się bardzo elegancko, więc zmęczenie i spocenie mogłoby bardzo niekorzystnie wyglądać. Snookerzyści bardzo przyzwyczajeni są do grania i przebywania generalnie w zamkniętych pomieszczeniach, a bieganie wymagałoby wychodzenia na zewnątrz i stykania się ze światłem słonecznym, dlatego to też jest niewskazane. I warto by po prostu w tych zamkniętych, ciemnych pomieszczeniach pozostawać i skupiać się na porządnym treningu. Grając w nie należy biegać. Można złapać jakąś kontuzję, a co oczywiste kontuzji należy po prostu unikać dlatego wybieramy sport, w którym się raczej stoi. Dla najbardziej zdeterminowanych na znowu zdrowy styl życia, bez biegania są jeszcze dyscypliny, w których się nie biega nawet się nie stoi jak w snookerze, a leży się, na przykład bojery albo saneczkarstwo a poza tym, jak powiedział pisarz Gabriel Garcia Marquez nie biegnij przez życie, bo najlepsze rzeczy zdarzają nam się wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy no, a poza tym sport w telewizji, proszę państwa, każdy znajdzie jakąś dyscyplinę dla siebie. E, przekonywał autor naszego nowego trójkowego cyklu, Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy bardzo. No i przykładów właściwie na, na, e, na to, jak jest, daleko nie należy szukać, bo spójrzmy na, na ekipę z, z, z biegiem, bo lubię. Kolega Januszewski, dajmy na to, biega, bardzo dużo biega, ale pół roku, w tamtym roku, pół roku spędził albo w gipsie, albo o kulach, to właśnie efekty biegania. E, drugi z kolegów, y, Łoniewski, y, Krzysztof, y, od kiedy zaczął biegać, naprawdę wymarniał, schód, wychód właściwie, bardzo źle wygląda. Kiedyś to był taki rumiany chłopak, taki był okrągły, tak dobrze wyglądał, solidnie, a teraz chudzina taka, że taki jak jest teraz, to Łoniewski nie może wychodzić, no, bo jest za słabej konstrukcji, jest takiej filigranowej konstrukcji się zrobił. No, takie są fakty. Nie biegam, bo nie lubię. 22 i 7 trójek. Tego co słyszę, to wreszcie pan redaktor Kantoraj przebił się ze swoim pomysłem na spędzanie wolnego czasu. I chciałem mu serdecznie podziękować za wytrwałość oraz no, pogratulować tutaj pomysłu samego. Który też od wielu, wielu lat miałem Zemsta jest słodka, naprawdę Dziękuję drogi słuchaczu za telefon bardzo Jest nas wielu, 22 i 7 trójek, Albo ZD3, małpa, Albo sms 71 No i jeszcze idąc tropem no, Trochę podpatrujemy kolegów z Biegam, bo lubię To prawda i chcielibyśmy z nich też Spapugować e, listę przebojów e, Niebiegową listę przebojów e, I są tutaj elementy wspólne Bo na przykład ta piosenka, ten utwór Bardziej pasuje do nas niż do nich Ja to nie w sprawie tego pana, który proponował grę w bóle. Ja bym mu proponował w środek przeciwbólowy, co mu i 7 trójek albo ZD3, małpa radio.pl popołudniowa audycja zapraszamy do trójki. Także w sprawie nie biegam, bo nie lubię. Za 12 minut godzina 17. już za chwilę Ernest Zozumi i trzy strony świata o sytuacji w Nigerii po wyborach prezydenckich. Baby! Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 12 minut, godzina 17. Mohamedu Buhari zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskał największą liczbę głosów i mogę stwierdzić, że jest on zwycięzcą wyborów prezydenckich. Ogłosił przewodniczący nigeryjskiej komisji wyborczej. Prezydencki fotel opuszcza Jonathan Goodluck, czyli Jonathan Szczęście. Ale czy tym samym szczęście opuszcza Nigerię? A może Jonathan Szczęście takim szczęściem nie był? I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Zwycięstwo Buhariego to nasze zwycięstwo On przywróci nam pokój Będziemy mogli spokojnie handlować Będziemy mieli jedzenie by jeść Będzie woda i prąd Benzyna nie będzie droga Nie będzie więcej kłopotów w Nigerii Zatem poważne zadania stoją przed nowym prezydentem Bo zmienić Nigerię w kraj mlekiem i miodem płynący Nie będzie łatwo Ale po kolei Nowy prezydent Mohamedu Buhari nie jest w polityce nowicjuszem. Siły zbrojne przejmują rządy w kraju i odsuwają od władzy zdemoralizowaną grupę polityków. Wszystko po to, by ustrzec kraj przed politycznym i ekonomicznym upadkiem. Mówił Buhari w 1983 roku, przeprowadzając w Nigerii wojskowy zamach stanu. Miał walczyć z korupcją i rozpasanymi elitami, którym przypisywano, że korzystając z dóbr i zasobów kraju, pławią się w niewyobrażalnych luksusach. Jego rządy nie trwały jednak zbyt długo, bo w 1985 roku obalili go jego współtowarzysze broni. <śmiech> Przy okazji tych wyborów wskazuje się na to, że pierwszy raz w historii Nigerii władzę przejmuje opozycja w demokratyczny i pokojowy sposób. Dziś świętujemy, bo wszyscy byli zmęczeni korupcją, bezkarnością i brakiem bezpieczeństwa. A teraz to wszystko się zmieni. Prosiliśmy Boga o te zmiany i Bóg to zrobił. Modlili się o to i chrześcijanie, i muzułmanie. I Bóg wysłuchał wszystkich tych próśb i dał nam jego. Oczekuję, że poprawi się teraz sytuacja socjalna, że zlikwiduje on biedę i zmniejszy bezrobocie. Ale przede wszystkim zapewni nam bezpieczeństwo. I to było naczelne hasło nowego prezydenta w walce wyborczej. Bezpieczeństwo. Oznajmił on, że zmiażdży Boko Haram, który jest największym zagrożeniem dla kraju. A moim gościem jest pani Malwina Bakalarska z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Jonathan Goodluck uznał wyniki wyborów i pogratulował zwycięzcy. To dobry znak? Bardzo dobry. Good luck, Jonathan, obecny prezydent, który ustąpi 29 maja, wykazał się bardzo dużą dojrzałością i za to mu przywódcy krajów europejskich i Ameryki gratulują, ponieważ do tej pory zastanawiali się wszyscy, jak właśnie przyjmie on tą decyzję oraz jego poplecznicy i wyborcy, którzy za nim głosowali. I tutaj demokracja, która jest świeża w Nigerii, rzeczywiście zdaje egzamin. No wszyscy wskazują, że do tej pory po prostu bez rozlewu krwi przejmowanej władzy w Nigerii nie było. Właśnie po raz pierwszy doszło do aż takiego łagodnego zwycięstwa, bo tak jak tutaj w materiale był już wspomniane, prezydent elekt już sprawował urząd prezydenta, mm -hmm. ale właśnie wyniku przewrotu zamachu stanu. Było to niecałe dwa lata, w 1983-1985 roku i obecnie właśnie pokojowymi, demokratycznymi wyborami, które również poprzez przez obserwatorów zewnętrznych są oceniane jako legalne. Tutaj warto też wspomnieć, że to nie są tylko i wyłącznie karty, ale również były sprawdzane dane biometryczne głosujących, więc tutaj trudno było sfałszować te wyniki, co się zdarzało w latach i też pokój, taki pakt, który zawarł właśnie Goodlag Jonathan z Buharim, prosząc swoich wyborców od, o nie rozlew, o zatrzymanie pokojowych e, sytuacji, aby niezależnie od wyników e, wyboru, e, nikt tutaj e, nie ucierpiał e, w sytuacji takiej makroskali. Jonathan Goodluck, tłumacząc, można powiedzieć Jonathan, szczęście. To było szczęście dla Nigerii? E, to można powiedzieć, z jednej strony było szczęście dla Nigerii, ponieważ w okresie właśnie prezydentury Goodlaka Jonathana Nigeria stała się jednym z najpotężniejszych mocarstw obok RPA w całej Afryce subsaharyjskiej i rzeczywiście tutaj ekonomia bardzo do przodu ruszyła za, za czasów Jonathana. Natomiast to, co jest krytykowane, to że głównie zyskiwały na tym elity i tutaj szansa na nowego prezydenta to jest szansa dla tych najuboższych oraz dla regionu północy, która jest mniej rozwinięta niż zamożne regiony południowej Nigerii. No ale troszkę historia w takim układzie zatacza koło, no bo Buhari już kiedyś z elitami pławiącymi się w luksusach się rozprawiał, czyli teraz stoi przed nim to samo zadanie? To samo z jednej strony zadanie, też jest tutaj taki nad nim element niepewności, ponieważ otaczają go i sponsorowali jego kampanię wyborczą skorumpowani politycy, mm -hmm. którzy byli odsuwani od swoich urzędów senatorowie różnych stanów. Wiemy, że Nigeria jest federacją stanową, składającą się z 36 stanów, więc on też był krytykowany za to, że otacza się niewłaściwymi, niewłaściwymi ludźmi. Natomiast właśnie przede wszystkim jego hasło zmiana, to jest to, co prawdopodobnie zaważyło na tym, że on wygrał. I to nie tak dużą ilością głosów, ponieważ tutaj w wynikach, jak analizowaliśmy od soboty, szedł łeb w łeb ze swoim kontrkandydatem. No wynik był jest... Można powiedzieć wyrównane 54% Buhari, Gudlak, 45% to rzeczywiście nie jest yy, duża różnica. To właściwie no, można odważnie mówić, że naród się nigeryjski podzielił. Właśnie. I tutaj można było się spodziewać y, takich reakcji, ale to, co jest y, takim elementem, który otwiera nadzieję na, y, dalsze, y, na dalszy rozwój Nigerii, to, że na właśnie Buharego głosowali zarówno muzułmanie, jak i chrześcijanie. Mm -hmm. Czyli to nie jest podział mm -hmm. religijny, ani też etniczny, ponieważ na y, teraz obecnego prezydenta elekta głosowali także y, ludzie z południa, skąd się wywodzi ustępujący prezydent. Więc tutaj y, naprawdę jest to Efekt e, chęci zmiany, poprawy sytuacji infrastruktury, dostępu do bieżącej wody, elektryczności e, i na to stawia Buhari. Cofnijmy się w historii. Lata 83-85, kiedy Buhari rządził, to był dobry czas dla Nigerii. E, tamty, o, tamten okres ogólnie rzecz biorąc był bardzo niespokojny, ponieważ w latach 70. odkryto złoża ropy naftowej w Nigerii i tutaj e, właśnie. E, te, jakby takie przeznaczenie Nigerii z, z, zaczęło iść w tym kierunku rozwoju kraju poprzez wydobycie ropy naftowej. I kolejne zamachy stanu, przejmowanie władzy, to właśnie była kwestia wyrównania rozwoju północnych terenów z południowymi terenami, ponieważ głównie inwest, inwestycje właśnie szły w zależności od tego, kto był u władzy. Czyli tu nie myślano o pełnym kraju jako o jednostce, tylko o regionach. Na na południu jest ropa, na północy z kolei jeśli był prezydent z północy, to inwestował w lokalne e, stany, e, w lokalnych gubernatorów. Natomiast to znów szło do elit. I tutaj e, już po tej nauczce e, jest szansa na to, że Buhari zwróci się rzeczywiście do tych, którzy są najbardziej potrzebujący i sam zapowiada e, rozliczenie się z korupcją. E, I korupcja to jest numer jeden problem Nigerii w ogóle... To e, chyba w, nawet całej Afryki. Całej Afryki, tak, ale w skali bogactwa e, i, i, i możliwości, jakie ma Nigeria, to właśnie korupcja dławi wszystkie e, możliwe e, punkty rozwojowe. Więc tutaj nie sądzę, żeby Buhari był na tyle nierozsądny, aby już drugi raz będąc u władzy, o którą się starał od kilku lat w kolejnych wyborach prezydenckich i przegrywał ją i tym razem ją e, osiągnął i z takim zaufaniem cieszy się, takim zaufaniem się cieszy u swoich wyborców, że rzeczywiście będzie tutaj kierował swoją e, politykę na rozwinięcie gospodarki y, w innych sektorach niż tylko y, y, na, na podstawie ropy naftowej. Chce jakby w inne y, obszary wkroczyć tutaj w y, rozwoju ekonomii. A Boko Haram? Uda mu się opanować tę sytuację i zniszczyć Boko Haram? Jak wiemy, już przed wyborami y, przyspieszyła akcja y, walki z e, ugrupowaniem terrorystycznym, które zajmuje północno-wschodnie tereny Nigerii. Oczywiście dzięki też e, e, armiom Czadu, Nigru, Kamerunu, czyli państw ościennych e, graniczących z Nigerią, e, ponieważ e, sama armia nigeryjska przez lata po to właśnie, żeby nie było kolejnych zamachów stanu, była osłabiana, więc te e, wojska zewnętrzne to była duża, e, duża dawka rzeczywiście e, sprawnej walki z Boko Haram i każdy e, liczy na to, że uda się rozprawić z Boko Haram, a w interesie obecnego prezydenta Alekta jest jeszcze to, że oni działają na terenach, które są właśnie jakby bardziej tożsame z jego grupą etniczną i też religijną, ponieważ jest to na niekorzyść wszystkich północnych stanów nigeryjskich. Tam najwięcej zamachów dokonuje ta grupa terrorystyczna. Doktor Malina Bakalarska z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk była moim gościem, a o Nigerii rozmawialiśmy w audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy.